My tymczasem zaglądamy na trasę rajdu. Przejdziemy Wisłę, przejdziem Wartę. To rajd szlakiem historii Mazurka Dąbrowskiego. Organizuje go Dom Kultury Zacisze na Targówku. Za uczestnikami rajdu już m.in. wczorajsze wizyty w Smoleńsku i w Katyniu. My łączymy się teraz z Bożenną Dydek z Domu Kultury Zacisze, która z tego co wiem jest teraz w autokarze, już w trasie. Jedziemy z w Kronek Uszyna. nocowaliśmy pod Katyniem. Zakończyliśmy dzień przepiękną mszą w Katyniu. Muszę powiedzieć, że dla naszych, naszej młodzieży plus nasi motocykliści jest atmosfera kapienia, gdzie byliśmy tylko my tak? i ten nasz piękny, myślę, że śpiew jak pięknie powiedział ksiądz Jan Zalewski w 3 przypomniał naszym tam poległym oficerom, że jesteśmy, czuwamy. My trzymamy kciuki i teraz za trasę już prosto do Moskwy a na trasę rajdu będziemy zaglądać w naszych wiadomościach. 103 FM Wiadomości z pierwszej ręki